No Radio, radio, ptasie radio, lekkie uspokojenie morskie, bo nagle cały sprzęt nam zaczyna wariować, wszystko się wyłącza i włącza, samo przeście, także cuda, niewidy, kiedy tylko mówimy o właśnie korupcyjnej bandyckiej Kanadzie, w której to spędziłem 22 lata. Otóż, będąc tam w Kanadzie przeprowadzając się do tego nowego mieszkania, w Junction, zacząłem już kontynuować pracę pisarską. Jako moją drugą książkę napisałem książkę na temat jak być szczęśliwym, receptę na temat jak być szczęśliwym. No i to było dosyć takie solidne przedsięwzięcie, bo udało mi się zrobić to szybko i usprawniłem sposób robienia książek, także jestem w stanie napisać i wyprodukować około 300-400 stron w ciągu miesiąca do 3 miesięcy, także to było dosyć dobre dla mnie, bo bardzo się bałem, nie rozumiałem jak to znaczy napisać książkę, jak to możliwe, ale wszystko od zera od początku do końca, w międzyczasie oczywiście działałem z Amazonem, który też wydaje mi się okradł. Mnie, bo zarobiłem tam chyba 48 centów ogólnie, a przecież książka mówi o tym, co wszyscy chcą, bo patrzałem, co najbardziej ludzom, ludzie chcą w życiu to szczęście. No i tylko w momencie, jak napisałem tą książkę, i wszyscy chcieli szczęścia przedtem, a już napisałem książkę i chciałem tą książkę nawet komuś dać, no to nikt nie chciał być szczęśliwy. Nikogo nie interesowało, żeby być szczęśliwym, kogo spotkałem na ulicy, bo mimo że to ich nie, nudzą, ich te sprawy. Nie interesuje ich szczęście. No to było dziwne. Potem napisałem następną książkę, jak uzyskać nieśmiertelność, w sensie nie nieśmiertelność ciała, ale duszy. I to było też dosyć poważne dzieło. No niestety potem wszystkich spotykałem, wszyscy powiedzieli, że są niezainteresowani, żeby być nieśmiertelnym. Wszyscy preferowali śmierć, to dziwo. A dookoła pamiętam, że jak ktokolwiek umarł z najbliskich, to po prostu tam na tamtym wspamtym społeczeństwie zupełnie wypycha się pojęcie śmierci. Myślą, że będą żyli wiecznie aniołowie. Jak śmierć przyjdzie, a prędzej czy później przyjdzie, no to jest wielka tragedia, wielki dramat, po prostu szał. Dlatego napisałem tą książkę, myślałem, że to jakoś pomoże, ale nikt tego nie chciał po prostu, także też to było dziwne. Następną książkę napisałem właśnie, opisałem tam swoje wynalazki. Pierwszy wynalazek, jak stworzyć maszynę do produkcji nieograniczonej prądu że zawracamy wodospad i woda, która spada, dostaje się za pomocą siły, ciężkości ściągania ziemskiego, jak to na przykład były te budowle w piramidach, znacie państwo, templariusze mieli, czy nawet oglądając film, poszukiwacze zaniknionej Arki, to oni potrafili tworzyć takie urządzenia i mi się udało zrozumieć trochę właśnie pracę Leonarda Da Vinci'ego i to mnie natchnęło i to właśnie mi się wydaje, że to było bardziej związane z tym już rozwojem wewnętrznym, ponieważ już y, zacząłem w snach, półsnach nad ranem widzieć, słyszeć, no to to zostało mi jakoś powiedziane, przekazane, także potem się obudziłem, zapisałem, y, nie rozumiałem i potem staram się tylko zrozumieć to, co zapisałem i potem się okazało, że wszystko to ma sens, więc y, nawet nie zrozumiałem, co napisałem, także y, uważałem, że to jest jakiś dar od kogoś, więc postanowiłem to poświęcić, oddać z powrotem, do tego kogoś, kogo najbardziej znałem, a był to po prostu Bóg chrześcijański, który znałem w przeszłości. Więc napisałem do papieża i ofiarowałem mu ten podarek, żeby w każdym kościele, każdy kościół na świecie mógł mieć za darmo energię, ponieważ, tak jak mówię, papieża Franciszka, jako osobę duchowną, jako zakonnika bardzo wysoko cenię. Niestety, 10 prób moich wysłania tych dokumentów, wszystkie zostały zatrzymane nawet pocztą kanadyjską, która rzekomo najlepsza poczta na świecie, przesyłka została zagubiona. Także to za, pojawiły się pierwsze kłopoty, a w międzyczasie pojawiły się kradzieże już bezpośrednio z supertajnego ośrodka yy, dla patentów, z, o, biura patentowego w Kanadzie. Tam już kradziono rzeczy, dyskietki, które nie miały z tym nic wspólnego, ale po prostu były kradzione. I yy, mimo że doniesienia znaczy nie miałem z tym nic wspólnego, ponieważ miałem kopertę i żeby wiedzieć, w której kopercie mam co, bo były dwie same koperty, wrzuciłem tam do jednej dyskietkę, żeby pamiętać, że to jest ta koperta dla mnie, a to jest dla nich. I wyłożyłem wszystko na stół, położyłem dyskietkę, zrobił się tłok i dyskietka zniknęła. No, także zacząłem robić z tego po prostu dużą sprawę i po prostu mnie wyśmiano, po prostu jak wariata potraktowano, no nie dziwota, no jestem wariatem, ale... Ważną w tym wszystkim sprawie jest, całej tej sprawie, o którą ja walczę, że nawet psychicznie chory, nawet niepełnosprawny, nawet wariat w demokratycznym społeczeństwie ma prawo do głosu i być może się nie myli. Natomiast wszędzie z góry na całym świecie się zakłada, że jak to już niepełnosprawny, jak wariat, jak psychicznie chory, nie ma racji bytu, tak jak za Hitlera jest śmieciem i nadaje się tego do pieca. Mówiąc krótko, tak jest. I moja cała walka generalnie, samotna, toczy się na tym, że udowodnić, że nawet wariat może mieć rację i ma prawo być wysłuchany. I o tej, do tej pory nie otrzymałem tego prawa, żeby być wysłuchany. Przez te pięć lat, które staram się tam w, kan w Kanadzie, staram się w Kanadzie być wysłuchany, niestety blokowano mnie wszystko niszczono mnie, zabierano, kradziono, także tak to mniej więcej wyglądało i z tą nadzieją przyjechałem do Polski, że będzie inaczej i jest bardzo podobnie, bo te same techniki, te same techniki podejścia stosuje się tutaj, ta sama grupa robi to samo, po prostu tylko taniej im wychodzi, bo po prostu jeden wynalazek, maszyna jest warta trylion dolarów rocznie, jak kwantylion, czyli ponad Połowa budżetu amerykańskiego, bo tyle się wydaje na, yy, przepraszam, drugi wynalazek jest tyle warty, dotyczący bezpieczeństwa internetu, bo tyle się wydaje na bezpieczeństwo internetu rocznie, 1 trylion dolarów na całym świecie i wciąż co 5 minut odbyw odbywają się ataki, haki, biliony, miliardy, tryliony dolarów jest kradzione, a wystarczy ten tylko wynalazek włożyć, ale jakby się włożyło, to nie byłoby już tak zwanego snooping, Czyli nikt nie mógłby się do Twojego e-maila dostać? Miałbyś pełną prywatność, co jest zagwarantowana przez konstytucję na każdym skrawku tej planety? Może z wyjątkiem Chin, tam niektórych innych krajów tego typu? Ale co z tego, że tu jest zagwarantowane, czy tam jest zagwarantowane? Jak nikt tego nie przestrzega. Nigdzie. To samo jest. Taka sama banda wszędzie jest dookoła. Nikt tego nie przestrzega. Dlatego też nie chcę się wprowadzić mojego wynalazku, ponieważ wtedy to zabrałoby Władze, power im do kontrolowania, bo muszą wszystko wiedzieć o tobie i kontrolować, a tak by nie mieli, więc wolą, żeby kradziono im i tak dalej, i tak dalej, niż żeby było bezpieczeństwo i nie kradziono. Tak to wybrali, a jeśli chodzi o z maszynę, no to po prostu obserwując, gdy Państwo zobaczą jedne z naszych postów, jak daleko, znaczy, czyli naszych blogów na naszym website, radiofmsgdynia.com, to Państwo zauważą, że po prostu nie ma tendencji i chęci, żeby odejść od starych naftowych spraw. Będą tak długo je łupali, aż całkowicie ziemia się nie rozsymie, rozsypie. Taki jest plan. I tylko się, tylko takie typowe gadki się od 30 lat już toczą i dalej się będą toczyły, bo ta mafia, która tam była w hali Barton, jak państwo zobaczą, jak do Iraku wojny doszło, jakie tam były korupcja, przestępstwa Unioil, nikt prawie nie został te sprawy zostały wyjaśnione do końca i tak dalej, i tak dalej. Dziennikarze poświęcili dużo pracy, to ujawnili i co? I nic. Wszystko jest ok, cacy. Pójdziesz, okradniesz do sklepu bułkę, idziesz do pudła, a tam po prostu kładzie się miliony, miliardy i wszystko jest w porządku. Czyli nie ma sprawiedliwości, nie ma demokracji, nie ma wolności słowa i taka jest prawda. I to wszystko, co tam udało mi się zamieścić i państwu powiedzieć, to o tym świadczy. <tak> Także mniej więcej wracając do Polski próbowałem też, starałem się z Kanady przysłać tak zwany priority dokument, czyli żeby zatwierdzić datę mojego złożenia w Kanadzie. Zaliczo, zciągnięto pieniądze, obiecano przysłać w ciągu dwóch, trzech tygodni. Do tej pory nic nie dotarło, już trzy miesiące minęło, wszystkie daty minęły. Na szczęście zostało to w dobrym czasie oddane do Polskiego Urzędu Patentowego i zobaczymy, co dalej. Zostało to też wysłane do premiera, ale do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi, mimo że jest to dane darmo Polakom, żeby mieli i żeby mieli energię za darmo. No ale wyobrażacie sobie państwo, że nagle przestałby istnieć Orlen, nie trzeba było mieć stacji benzynowych, żebyście mieli y, samochód, do którego byście y, na całe życie raz zaatakowali i nie trzeba byłoby więcej nic robić? No to jest niemożliwe. Dlatego Ci wszyscy, którzy tam z tego sobie kapuchę robią, no nie dopuszczą do tego 100%. Także marno to widzę, ale będę w jakiś sposób, nie wiem w jaki, bo jestem ograniczany, stopowany zatrzymany z każdej strony, to doprowadza do tego, żeby się stąd wy wywolnić. Żeby pójść zamieszkać na wieś, tam zainstalować swój system i żyć sobie w spokoju z dala od tego bałaganu, którego już prawdopodobnie niedługo nie będzie, a nikt się tym nie przejmuje. Już nawet samo to, że 40 tysięcy Polaków umiera rocznie na choroby związane z brudnym powietrzem, no to już chyba coś państwu powinno powiedzieć. 40 tysięcy Polaków i nic się z tego nie robi i dalej wszyscy sobie skaczą i tańczą jest fajnie, Huraj hop, ho ho ho, święta są. Także tak to e, cienko widzę, żeby coś z tego wyszło, no ale no, f, będę dalej robił to, bo cóż, cóż jeszcze mi zostało? No, mam to, zrobiłem, e, wszyscy mówią, że to się nic nie liczy, nie jest warte, gówno warte wszystkich tych, którzy sprawdzałem, którzy podobne rzeczy robili albo jakolwiek innowacje, jeżeli się nie spoinowacili z kimś albo nie dali, tak to się mówi e, skrótowo, de, im, no to nikt nie, nie, nie poszedł do przodu, także tutaj będzie bardzo prawdopodobne, że tak będzie taka sama sytuacja, bo oni to już mają, ukradli to i teraz tylko trzeba trzymać mnie tutaj z dala, robić wariata. Nie znaczy to, że nie jestem chory, bo jestem schizofilenikiem paranoidalnym, ale to, co mówię, to w miarę wiem, to, to co mówię, bo mam, wydaje mi się, że to ma sens i jest to zgrabne. Mniej więcej... Po przyjeździe, będąc w Kanadzie znałem, poznałem i panią Iwonę Tarasiewicz, która była lekarzem, miała być moją dziewczyną rzekomo. No, pomogła mi dużo przy wydrukowaniu pierwszych dwóch książek finansowo, no ale coś za coś. Jednak tam było za bardzo, za mocno to było, też była bardzo głęboko, ciężko chora, mentalnie trzeba powiedzieć. No i dlatego no, trudno było być w tym związku. I nie mogłem sprostać też wymaganiom, chęci. No więc się rozstałem, zacząłem sam działać i opracowałem te wynalazki. Zacząłem chodzić, ponieważ musiałem te pieniądze, które miałem na żywność, przeznaczałem na wynalazek. Chodziłem do banku żywności. I jak tylko ten bank wydrukowałem, do, do tego banku zacząłem chodzić i wynalazek wydrukowałem, tam się pojawiła pani Graciela Gogolin, która też nagle zaczęła się interesować i bardzo była tutaj do miłości i tak dalej związana. A ja w międzyczasie po prostu znalazłem historię na temat Hitlera, że miał ten fekalis problem, czyli że kupa i tak dalej. I zacząłem też o Trumpie pisać i drukować i rozpowszechniać tą na temat pistory. i wynalazek. I taka pani się przyszła starsza i zaczęła tutaj o miłości i tak dalej. Pomagała mi w książkach, owszem, to trzeba przyznać dużo. Także druga i trzecia, czy, czy, czy, trzecia książka dzięki temu została opublikowana. No ale niestety miała pi i pół problem, tak samo. No, do łóżka robiła, więc nie mogłem tego też wytrzymać, no bo nigdy się do, do, z takim czymś nie miałem nic wspólnego, no, żeby ktoś ci sikał i robił kupę do łóżka w czasie stosunku. No to y, musiałem pożegnać się, ale jednocześnie cały czas po prostu za mną i tak dalej. Oczywiście koincydens. Duży koincydens, także wszystko w moim życiu jest koincydens. Ale pani Tarasiewicz właśnie powiedziała mi o syberyjskiej dziczy, o tej książki, yy, yy, chaziarskiej dziczy, przepraszam, chaziarskiej dziczy, następny dzień zdemolowali jej samochód i mieszkanie, cały dom w Hamilton. I też powiedziała mi właśnie o panu Święcickim, Wilhelmie Święcickim, bo ona zawsze takie smaczki mi dawała. Jak ja miałem kogoś za wzór i tak dalej o papieże, no to ona mówiła, że papież Żyd i że papież miał dziewczyny i dawała dowody. Jak coś mówiłem o tym, to zaraz kontra dowody. Jak mówiłem, że matka Teresa święta, no to ona mówiła, że była opętana przez diabła. No taka to była relacja miłosna. No ale powiedziała mi też o, o panu Święcickim Wilhelmie. Zacząłem szukać okazało się, że coś tam jest. Przyjechałem do Polski, poszedłem do IPN-u, nikt nic na ten temat nie odpowiedział. W międzyczasie musiałem mieszkać też na ulicy, no bo tutaj z ojcem też dobrze było. Mieszkałem na ulicy, mieszkałem w, w, w schronisku dla niebezdomnych. Yy, można powiedzieć, dosyć ważny wynalazca, który wynalazł perpetuum mobile, internet, którego nie można złamać i raczej wszyscy o tym wiedzą, bo ja przypuszczam, że wiedzą, zakładam że wiedzą, że, że jestem prześladowany. Moim zdaniem. I to na ulicy, w chodzeniu i w sklepie i tak dalej, już dzisiaj to po prostu mnie koszykiem walnęła baba w Lidlu. Ostatnim właśnie razem donosiłem, że w Lidlu i po prostu za każdym razem koło kaski jest jakaś, jakaś akcja, koło kasy. Jak już to powiedziałem o Lidlu, to teraz jak szedłem przez Lidl, to na mnie baba się rzuciła i uważała, że wszystko jest w porządku i tak dalej. No to złożyłem raport, ale po prostu to był przypadek i pani mi mówiła, była menadżerem, ale potem nie była menadżerem, ale potem mówiła, że ich też wszyscy szturkają wózkami i to jest w porządku. No, także yy, uważam, że to jest robione specjalnie i że podoszczają cały czas, już uderzają we mnie, nie tylko gadanie, chodzenie i krzyczenie, ale zaczynają się fizyczne akty, Jak miałam jest dzisiaj w Lidlu, jak poszedłem kupić sobie mleko. Także tak to mniej więcej yy, wygląda. I y, y, y, w sprawie pana y, y, Święcickiego wysłałem też dopisu. Do tej pory po pół roku nie ma odpowiedzi, że że pan Kaczyński Jarosław otrzymał rodzina Kaczyńskich przepraszam otrzymała mieszkanie w Warszawie i była spominowacona z panem Wichelmem Święcickim. Jeżeli są takie informacje na internecie, no to uważam, że jako dziennikarz trzeba to sprawdzić i wystarczy zaprzeczyć, powiedzieć nieprawda. I koło artykułu, który się pojawia, powiada się sprostowanie, że to jest informacja nieprawdziwa, i dalej się stala ustalić, dlaczego ktoś taką nieprawdziwą i oczernia jedną z najważniejszych postaci w polskim państwie. Dlaczego tak się dzieje? Ja to uważam jako dziennika, że tak to powinno być zrobione. Niestety żadnej odpowiedzi tak i tak dalej. Mieszkałem na ulicy, szukałem mieszkania i w końcu znalazłem mieszkanie tutaj, gdzie mieszkam, na 3 maja, u pana, który był szefem kontrwywiadu w momencie, jak polski kontrwywiad powstawał. I miałem tutaj posprzątać to mieszkanie, wrzucić rzeczy, zacząłem sprzątać i znalazłem książkę którą napisał ten szef kążywiadu, który też wspomina o panu Święcickim, bo się okazuje, że pan Święcicki był w Gdyni. No i tutaj właśnie w tej, w tej książce znalazłem listę, którą zaniosłem do IPN-u, zapytałem się, co o tym myślą i powiedziano mi, że to jest nic wielkiego, wszyscy o tym wiedzą, także można to spokojnie yy, po, powiedzieć o tym, przedstawić, że to jest taka sprawa, że tu nie ma żadnego zagrożenia, bo to IPN sprawdził, także nie ma o czym gadać, więc tutaj lista jest tak, na podstawie dajnych, tajnych kartotek ludności polskiej w MSW numer archiwum 1, łamane 6526, łamane przez 1, data rejestracji 907-1984 i numer rejestracyjny 147050-99 z dnia 29 .08 1969 organ, organ rejestracji, wydział trzeci, Kreska 2 MSW albo WSW Warszawa wykazuje prawdziwe nazwiska niżej wymienionych, wymienionych. Czy to są, to jest informacja, kartka w książce była o osobach stajnych kartotek, czyli te osoby, te osoby są tajne, w tajnych kartotekach istnieją, czyli kto może być w tajnych kartotekach i są ich prawdziwe podane nazwiska. I tutaj jest lista nazwisk. Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa, Hanna Suchocka, Leszek Barcelowicz, Mieczysław Wachowski, Włodzimierz Cimosiewicz, Jarosław Kaczyński, Marian Krzakleski, Antoni Macierewicz, Grzegorz Kołotko, Hanna Gronkiewicz-Walc, Jan Olszewski, Stefan Niesiołowski, Marek Borowski, Janusz Lewandowski, Janusz Korwin-Mikke, Izabela Sierakowska, Leszek Moczulski, Piotr Nałęcz-Konopka, Jan Lityński, Aleksander Hanl, Janusz Onyszkiewicz, Janusz Zaorski. Także to jest lista, którą tutaj wpadła mi w ręce i tam są obok nazwiska, których nie będę podawał, ale wystarczy, szukałem te nazwiska na internecie, Wszystkie nazwiska, które tutaj na tej liście się znajdują, się zgadzają. Są tam oryginalne nazwiska i tajne nazwiska osób, które są w tajnych archiwach, i które no, nie stanowi żadnego kłopotu, żeby je ujawnić, ponieważ byłem w ipn dwa tygodnie temu i powiedziano mi, że wszystko jest w porządku. Natomiast pani, która jest właścicielem, u której wynajmuję to mieszkanie, po tym jak, bo miałem tę książkę na ten temat, właśnie tą książkę chciałem wydrukować, bo bardzo ciekawa. Zacząłem ją pisać, zamieściłem na internecie. Po miesiącu czasu ktoś ją pchnął. Ktoś ją pchnął w ciemnym tunelu, miała rękę połamaną z przemieszczeniami, olbrzymią operację, po prostu ledwo wyszła z życiem. Także wszystko jest w porządku, teraz puścimy w związku z powyższym muzyczkę.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 Поднимемся с колен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Клялись царю мы от целованием, Предательство легло на русский род рассеяны по миру мы изгнанья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 De la ville, pourquoi? Simplement pour te créer. Et pour te regarder. Mm -hmm. Mm -hmm. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, je j'essaierai d'inventer un mot à ma partie. Także Państwo widzą. Podobnie jak Bridget Bardot powiedziała im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej lubię zwierzęta, dlatego na zakończenie tego programu trochę gibonów śpiewających pięknie gdzieś tam daleko. Dodając jeszcze do historii do Kanady chcę powiedzieć, że przed wyjazdem oczywiście starałem sobie wszystkie sprawy załatwić, żeby wyjechać czysto. Jak naj po prostu Leave it clean. Wszystko załatwić, spłacić długi, żeby jak najlepsze wrażenie, najlepsze wrażenie po sobie pozostawić. Wydaje mi się, że to mi się udało. I e, w międzyczasie chciałem zobaczyć, jaka jest sytuacja podatkowa, ponieważ e, mam tutaj z Anną Oler e, rozprawę o alimenty, która przysłała mi będąc na początku jeszcze w Ka Kanadzie prośbę o. Potwierdzenie, że jest synem moim, jej dziecko. Ono się pojawiło, tak jak mówię, będąc właśnie po tej sytuacji we Francji. Tam Jordan, to z którym, którym żeśmy się opiekowali w ramach radości życia akcji, żeśmy robili dla niego przeszczep szpiku, się opiekowaliśmy właśnie nim tam. Wyjechałem na parę dni do Polski, wróciłem, Jordan właśnie mówił, że Ania poznała, Jakiegoś fajnego Francuza i tam się spotykałem i tak dalej. No jak mówiłem, żeśmy byli już, raczej się rozstawaliśmy, więc no okej, okay, no może nawet lepiej. Ale potem jak się właśnie wróciliśmy z powrotem do Polski, już była w ciąży, a potem wyjechałem do Kanady. I ona przysłała właśnie dokument, że prosi o to, że chce dowód mu załatwić, więc żebym napisał, że jest moim synem. Ja napisałem u prawnika. no i potem przysłała mi rozprawę sądową, że alimenty płacić, mimo że dostała mieszkanie, mimo że dostała płacenie jeszcze zwrotu tych pieniędzy, które tutaj były zasądzone, dosyć dużą kwotę. Jeszcze chciała od ojca mieszkanie wziąć. musiało ojciec zapłacić 20 albo 40 tysięcy z tego, co mi powiedział. No i, i dodatkowo jeszcze właśnie yy, tam w Kanadzie przyznają tak zwane GST PXT, czyli tak zwrot taksów jak się w sklepie, czyli podatków jak się w sklepie kupuje, to w ciągu roku gdzieś tam około 1,5 tysiąca dolara i to wszystko miało być wysyłane tutaj do Polski. Więc ja uważałem, że sytuacja jest dobra jej, yy, bo ponieważ sąd mi zasądził, nie chciałem się kłócić, rozumiem, że dziewczyna potrzebuje, no to będzie miała. No ale przed, przed wyjazdem do Polski okazało się, że w ogóle e, żadne pieniądze do niej nie dotarły. Więc dlatego ona rozpoczęła rozprawę sądową przeciwko ojcu, bo nie dostała ani grosza z Kanady. Więc próbowałem to w Kanadzie wyjaśnić. No na każdy temat, o którym mówię, jak mnie Kanada zrobiła w bambuko, mam godziny nagrań, ale już tyle tych nagrań jest, że po prostu się można zagubić w nich i każdy wykazuje po prostu, że mnie okłamują i mnie oszukują. Mniej więcej, tak można pokrótce powiedzieć. Nie, no to jeszcze w Polsce tutaj ten Filip, syn Ani, ma chyba z 25 lat, wciąż się jeszcze uczy, ale staram się właśnie, żeby ustalić te, ponieważ przez całe życie zarabiałem bardzo drobno, dostawałem właściwie tą rentę inwalidzką, więc nie było tam z tych trzech alimentów odbierać, odbierać, mimo że tak jak mówię, dostała straszne kwoty już na to są dowody. No, ale więc czekam pół roku, z sądem rozmawiam. Za każdym razem, jak dzwoni, jakaś nowa sprawa po prostu leży. Najpierw pani była na wakacjach, potem wróciła z wakacji, potem coś innego, potem kazała wziąć prawnika, potem każano mi szukać adresu właściwego, Anny Oler. No, także to jest jeśli chodzi o te sprawy tutaj lokalne, jak to wszystko rozstrzygane jest, czyli ja uważam, że generalnie szuka się każdego słabego momentu w życiu człowieka, który podpadł i tam się go po prostu dryluje na maksa, bo się odważył, się odważył stawić systemowi, który się rozpada obecnie, więc trzeba go dać nauczkę, mu i wszystkim innych nie widzą, co to znaczy, żeby zadzierać z systemem, który ma służyć człowiekowi, a w którym de facto człowiek jest niewolnikiem, no taka jest prawda. No więc to wszystko mogą być rozważania wariata, ale zobaczymy jak to z tego wyjdzie. Jestem przekonany, że teraz zrobi się maksymalne totalne niszczenie, no ale coś jeszcze może być. Mogą mnie tylko zabić, bo już chodzą, krzyczą, wysłałem do Unii Europejskiej kilka informacji, prośbą o pomoc a wiem, że wszystko jest kontrolowane przez nich, także odpisali mi, że nie mogą dać żadnej pomocy. Wysłałem też do Komisji Europejskiej informację o tym, jak jestem prześladowany. W ciągu pół roku miało być rozstrzygnięte, ani, jednej, ani jednego słowa nie dostałem z Unii Europejskiej, bo jak mówię, nic nie mogę wysłać, bo cokolwiek wyszło, wszystko jest zatrzymywane, po prostu jestem kontrolowany niemalże do majtek. I, i naj, najmniejsze przewinienie po prostu po mordzie jestem tak przenośnie lany, ale teraz już doszło do tego, że w sklepie zaczynają do, do rękoczynów dochodzić, bo po prostu dalej eskaluje swoje zachowanie i ja to tak odbieram. Natomiast to są wszystko przypadki, koincydens, nie wiadomo o co chodzi. Także generalnie nikt nic nie wie o co chodzi, a ja żyję tak jak żyję. I generalnie w sumie muszę powiedzieć, że nie narzekam, natomiast chciałbym, żeby historia moja była znana. Jeżeli to jest historia wariata, no to cóż, wariatem już jestem, także niewiele tracę, a jeżeli mam rację, no to uważam, że powinno być jakieś zadośćuczynienie tutaj spełnione. Także to na tyle. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Miejmy nadzieję, że następnym razem będziemy się spotykali już w innych nastrojach. To znaczy ja będę starał się poświęcać moje kolejne spotkania bardziej sprawom duchowym niż sprawom takich po prostu rozliczania, bo chciałbym, żeby pod ten koniec roku, jak ktoś to przez, przez posłucha sobie tego programu, żeby wiedział from where he comes from, czyli skąd ja przychodzę, i co się wydarzyło w moim życiu, dlaczego zostałem wariatem, a pracowałem na to ciężko, uważam, że to było wszystko generalnie moja wina, ale skoro już mam taki zawód, no to cóż, 24-7 się nie obijam. Wszystkiego dobrego, życzę Państwu wesołych i serdecznych świąt i szczęśliwego nowego roku. It is to ride and sing a sleigh and song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ooh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Go it while you're young Take the girls tonight and Sing this sleighing song Just get a bobtail night. 240 for his speed Then hitch him to an open sleigh And crack, you'll take the lead Oh